Polskiego Radia, środa, 1 kwietnia i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trzy ranne osoby, około 400 uszkodzonych budynków i wiele zerwanych linii energetycznych. Takie szkody wyrządził do tej pory wiatr. W nocy ma być już spokojniej. Firma, która zleciła zorganizowanie spotkania z osobami niepełnosprawnymi na Stadionie Narodowym żąda zadośćuczynienia oraz przeprosin. Za chwilę wyjaśnimy o co chodzi. Autonomia palestyńska stała się członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale to może tylko teoretycznie otworzyć drogę do składania pozwów przeciwko Izraelowi. Strażacy ciągle intensywnie pracują przy usuwaniu skutków wichur. Do dziś było ponad 3000 interwencji. Ludziom w całej Polsce pomaga prawie 12 tysięcy strażaków, a straty są spore, informuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. W 405 przypadkach pomagaliśmy ludziom, gdzie mamy uszkodzone budynki, w tym 219 budynków mieszkalnych. Poczynając od tego, że jest tam urwana rynna, czy kawałek, niewielki fragment dachu uszkodzony, kończąc na tym, że duże powierzchnie dachów zostały całkowicie Zniszczone. Najsilniejsze porywy wiatru były na Śląsku, osiągały ponad 100 km na godzinę. Na Dolnym Śląsku ranne zostały trzy osoby. W nocy sytuacja powinna się już uspokajać, ale z wyjątkami informuje Maria Waliniowska z IMGW. Noc spokojna, jedynie na wybrzeżu środkowym i początkowo na wybrzeżu zachodnim porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ci, którzy ucierpieli najbardziej, powinni jeszcze przed świętami dostać zapomogi do 6 tysięcy złotych. Takie obietnice składa w imieniu premiera Wykopacz, rzecznik rządu Małgorzata dawa błońska Pani premier dała bardzo mocne zalecenie dla wojewodów, żeby zapomogi, ta pomoc była wypłacana tym osobom, którym to się należy jak najszybciej, żeby służby wojewodów i w gminach pracowały non-stop, żeby nie czekali aż ucichnie wiatr. Jutro lokalnie nadal silne porywy wiatru do 60 km na godzinę, w czasie burz do 70, a w górach do 80. Do tego trudna sytuacja na drogach, bo popada i deszcz za śniegiem i śnieg. Teraz w serwisie Trójki wrata, wracamy do tego, co wydarzyło się kilka dni temu na Stadionie Narodowym. Przypomnijmy, zorganizowano tam spotkanie z osobami niepełnosprawnymi. Podczas niego w jednym z pomieszczeń gastronomicznych doszło do niegroźnego pożaru. Gdy zarządzono ewakuację niepełnosprawnych, Pełnosprawni nie wiedzieli, gdzie się kierować. Ucieczkę uniemożliwiały im zablokowane, zgodnie z procedurą, windy i ruchome schody. Niektórzy wpadli w panikę. Skandal proszę państwa. Najpierw nam pani powiedziała tutaj i ochroniarz, że jest wszystko okej. Okay. Za chwilę informacja, że jednak jest pożar. Mamy opuścić salę. Za chwilę ochroniarz przychodzi. Nie, nie opuszczajmy sali. Normalnie jakbym był sprawną osobą, powolutku bym sobie zszedł i nie zrobiłbym z tego nic. A z racji tego, że poruszam się na wózku inwalidzkim, postanowiłem przeczekać to. Płacało się w tym przypadku, ale jakby się naprawdę paliło. Osoby niepełnosprawne twierdzą, że w czasie ewakuacji nie było przy nich nikogo, kto by nimi pokierował i wyjaśnił co robić. Musiały radzić sobie same Firma która zleciła stadionowej spółce PL 2012+. Zorganizowanie spotkania z niepełnosprawnymi, żąda zadośćuczynienia i przeprosin. Ale rzecznik prasowy stadionu Mikołaj Piotrowski zapewnia, że ewakuacja przebiegała prawidłowo. Automat podjął decyzję o ewakuacji. To jest straż pożarna, która przybyła 2-3 minuty po przekazaniu informacji o tym, że mamy stan zagrożenia, przerwała ewakuację, ponieważ stwierdziła, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia nikogo. Rzecznik stadionu obiecuje jednak, że rozważy zorganizowanie szkolenia dla służb informacyjnych stadionu, żeby wiedziały co robić w takich sytuacjach. Autonomia palestyńska stała się członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Otwiera to palestyńczykom drogę do składania pozwów przeciwko Izraelowi. Ale eksperci zauważają, że to tylko teoria i przypominają, że w 2004 roku Trybunał nakazał Izraelowi zburzenie muru dzielącego go od terenów palestyńskich. Tymczasem w ostatnich latach konstrukcja jeszcze się rozrosła. Władze w Ramel informowały wcześniej, że przygotują pozwy przeciwko Izraelowi za domniemane zbrodnie wojenne w czasie ubiegłorocznej wojny w Gazie oraz za izraelskie osiedla na zachodnim brzegu. Najprawdopodobniej jednak pozwy nie zostaną na razie złożone, bo Palestyńczycy chcą poczekać do zakończenia śledztwa, jakie trzy miesiące temu rozpoczął Haski prokurator. Jesteśmy przygotowani na złożenie pozwów, ale nie zapominajmy, że od 16 stycznia trwa międzynarodowe śledztwo w sprawie ostatniej wojny w Gazie, więc to nie jest kwestia tego, czy złożymy pozwy, ale raczej tego, czy jesteśmy przygotowani. No i jesteśmy, mówi mi Javier Abu-Eid z władz autonomii palestyńskiej. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Potępiło przyjęcie palestyńczyków w poczet członków trybunału i określiło decyzję Hagi jako cyniczną i polityczną. Izrael twierdzi, że skoro autonomia palestyńska nie jest państwem, nie może stać się członkiem międzynarodowych organizacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Grupa amerykańskich senatorów napisała do szefa Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, usilnie zachęcając do odebrania Rosji przywileju organizowania Pucharu Świata w 2018 roku z powodu jej roli w kryzysie ukraińskim i okupacji Krymu. List podpisał trzynastu senatorów, republikanów i demokratów, m.in. przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych John McCain. Do bojkotu piłkarskich mistrzostw świata w Rosji wzywał niedawno prezydent Ukrainy, ale FIFA odmówiła. Więcej o sporcie już teraz. Studiu Tomasz Gorazdowski. No właśnie, piłka na pierwszym planie, choć nie w tak globalnym wydaniu. Sporo się dziś działo w Pucharze Polski. W pierwszym półfinale była niespodzianka i to spora. Drugoligowi Błękitni pokonali w Stargardzie Lecha Poznań i to aż 3 do 1. Jak się wierzy w wygraną, można wygrywać. Mówi zdobywca dwóch goli, strażak pracujący w jednostce Tomasz Pustelnik.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 Transfer Arkadiusz Milik zostaje w Ajaxie Amsterdam. Milik podpisał czteroletni kontrakt po tym, jak Ajax postanowił go wykupić z Bayeru Leverkusen. Podobno za prawie 3 miliony euro. Jeszcze tylko jednego zwycięstwa brakuje hokeistom GKS-u Tychy do tytułu Mistrzów Polski. W piątym meczu finału Tychy wygrały na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie 4 do 2, mówi Marcin Kolusz z GKS-u Tychy. Medali sobie jeszcze nie wieszamy, wiemy, że to jest sport i wszystko może się zdarzyć jutro. Faktycznie ten mecz dobrze się dla nas złożył. mieliśmy dobrą energię. Ja osobiście czułem nawet po stracie tych dwóch niefartownych bramek, że po prostu będziemy w stanie odwrócić ten wynik i, i dowieziemy zwycięstwo do końca. W playoffie GKS Tychy prowadzi 3 do 2, gra się do czterech zwycięstw. Polscy kierowcy biorący udział w 25. Radzie Abu Dhabi Desert Challenge w Emiratach Arabskich w drugiej rundzie Pucharu Świata FIA utrzymali się w czołówce po czwartym etapie. Dąbrowski i Czachorsą na szóstym miejscu, Małysz i Marton na ósmym. Rafał Sonik wrócił na drugą pozycję w rywalizacji kładów po zajęciu dziś na etapie drugiego miejsca. I o jubileuszu. Serena Williams wygrała siedemsetny meży w rozgrywkach WTA. Tym razem w turniej w Miami pokonała Niemkę Sabinę Lesicki i tym samym awansowała do półfinału zawodów. A na na koniec jeszcze raz piłka. Powoli możemy zapowiadać ciekawy mecz w Bundeslidze. W niedzielę Bayern zagra z Borussią. Wiadomo, to będzie szczególny mecz dla Roberta Lewandowskiego. Trudny na pewno z tego względu, że będziemy grać z Burcą do i Myślę, że tutaj Burca walczy cały czas o to, żeby być jak najwyżej na końcu sezonu. Z drugiej strony, no, Wiadomo, grałem tam 4 lata, cztery piękne lata, które, na którym stadionie strzelałem wiele bramek, wiele bardzo ważnych bramek, więc no, cieszę się, że będę mógł tam zagrać. A. Wiadomo, wspomniałam dobre kibice, też szanują mnie za to, co, co tam zrobiłem dla, dla tego zespołu i dla, dla nich, więc na pewno zawsze jest fajnie grać właśnie ta, na takim stadionie, gdzie jest komplet ludzi. To w niedziela. Jutro sport, już kilka minut po siódmej. Noc pochmurna, z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu, początkowo możliwe także burze. Na zachodzie i w centrum do minus jednego stopnia, w innych regionach od zera do plus jednego i nadal, jak już mówiliśmy, lokalnie dość silny wiatr. Jutro przejaśnienia, ale także sporo chmura, z nich deszcz i śnieg, możliwe burze, ciągle porwisty wiatr i maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza de Blasem Szukam szukania mi trzeba w domu gitarą i biurem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Płyty Jarosława Czyżykiewicza Jeszcze w kwietniu powinna się ukazać 18 wierszy Jarosława Iwaszkiewicza Opatrzonych muzyką Adama Opatowicza W wykonaniu Czyżykiewicza właśnie Czekamy na ten album No ale w roli głównej dzisiaj wystąpi Zupełnie ktoś inny Niecodzienne zbiegowisko na śródmieńskim rynku W oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku Straganiarzy, zakonników, błaznów i karzełków Roi się pstrokatem, rowie roi się wśród skiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą Toczą się po ziemi kości, z się sypią wióry Nic nie znaczy ten kto nie gra, ci co grają tracą Ale nie odróżnić w ciszbie, który z nich jest, który Dzwiach świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami Klęczą mużnicy w prochu pomiędzy mnichami Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek Poszalało miasto całe, nie wie starzec i wyrostek Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem Poszarało miasto całe, nie jest ta Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Dosiadł stulitrowej beczki kapral kawalarzy Kałdun tarczą, hełmem rechot na rozlanej twarzy Zatknął na swej kopii uwieczony łeb prosięcia Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w księży A na tronie wychudzony tkwi apostoł postu Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży A do ręki zamiast kopić wziął piotrowy wiosło Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach Ministr śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu W przepełnionej harczmie czeka rezultatu Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa Poszalało miasto całe, nie wie stawec nie wyrostek czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Poszalało miasto całe, nie wie starzec i wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku. Śmieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz, że praczy, Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. Wojna postu z karnawałem trwa, w związku z tym wracamy do dwudziestopłytowego pudełeczka z koncertowymi nagraniami Jacka Kaczmarskiego. Konkretnie będą to płyty o numerach 12 i 13 z tego boksu. To zapis koncertu, który odbył się jedenastego Grudnia 1996 roku, czyli w przyszłym roku będziemy obchodzili dwudziestolecie tego wydarzenia. A koncert odbył się z okazji dwudziestolecia działalności Jacka Kaczmarskiego, ponieważ dzisiaj 1 kwietnia urodziny trójki, więc akcenty trójkowe też się pojawią. No i pojawi się oczywiście Teresa Drozda w rozmowie z Krzysztofem Nowakiem, który będzie Opowiadał o tej płycie podobnie jak po, o, o, o innych opowiadał, o innych płytach z tego wydawnictwa, ponieważ był redaktorem tego zbioru. Proszę posłuchać, tak to się zaczęło. Dobry wieczór wam wszystkim, nie muszę mówić, że jestem niesłychanie szczęśliwy, że tak licznie przybyliście na moje dwudziestolecie. Po tej zapowiedzi z programu Trzeciego Polskiego Radia widzi już wszystko, jesteśmy również słyszani w domach. Witam zatem również słuchaczy Trzeciego Programu Polskiego Radia i witają was zgromadzeni tu. Słuchajcie, oni są podłączeni tylko na godzinę, więc ograniczcie klaskanie, żeby nie słuchali tylko braw. My, ja wam to obiecuję, będziemy tu siedzieć grubo do po 11. Koncert będzie miał dwie części. Postarałem się wybrać do ściągawek większość piosenek, które, jak wiem, z doświadczenia 20 dwudziestoletniego lubicie. Po drugiej części ja tam wyjdę do korytarza i spotkam się z wami, będziemy sobie rozmawiać, podpisywać i tak dalej, A teraz do rzeczy. 20 lat temu rzeczywiście na tej scenie w listopadzie 76 roku, razem z Piotrkiem Gierakiem, po raz pierwszy wyszliśmy oficjalnie z moimi piosenkami do ludzi. Och, e, chyba redaktor Ibis Wróbleski, który był wtedy szefem jury, pamiętał, co to były za utwory. Zdaje się, że przedszkole, przybycie tytanów i obława. W każdym razie od tego się wszystko zaczęło. No i nie muszę wam mówić, że dla mnie te 20 lat minęło jak zbicza trzasu. Publiczność wówczas była w tym samym wieku, co dzisiaj. Artysta też. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios, pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza, nie znoszę, gdy na litość brać mnie chcę. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę. Tym bardziej, gdy mi na pluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęt. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą. Gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności. Z jakim za szczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel, nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat, nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę, w słuchawce suchy, metaliczny szczęk, ja nienawidzę strzałów w tył głowy. Do sal w powietrze czuję tylko wstręt Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórze Gdy wytłumaczeń dla łajdat szukam swych Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę Choć z całej duszy nienawidzę ich Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę Choć z całej duszy nienawidzę ich To jest ostatni koncert zagrany w Rywierze, bo sala widowiskowa Rywiera potem poszła do remontu i już do końca działalności artystycznej Jacka nie została oddana do użytku, więc potem Jacek grał albo w Teatrze Małym, albo w Harendzie, w piwnicy pod Harendą. I istotną różnicą jest to, że to jest koncert solowy, bo Jacek, jak pewnie część miłośników twórczości Jacka doskonale wie, mimo że tak intensywnie pracowali, tak świetnie się wspomagali tak bardzo dobrze Jacek z Łapińskim współpracowali, to program Szukamy Stajenki. Jak sam Jacek mówił, najlepsza rzecz, jaką Łapiński zrobił w życiu. To jest fenomenalna rzecz, zasługa w dużej mierze Zbigniewa Łapińskiego, który zrobił 11 muzyk, Jacek 5 muzyk, ale opracowanie, aranżacje wszystkie Łapiński zrobił. Fenomenalne, to jest cudo. I niestety ten program poróżnił Jacka i Zbiszka Łapińskiego do tego stopnia, że Jacek już więcej z Łapińskim nie współpracował. To znaczy jeszcze zagrali dosłownie kilka razy razem. Kiedy Płyta Krzyk uzyskała status Złotej Płyty, to zagrali razem jubileuszowy koncert Złota Płyta Krzyk, który też jest właśnie w boksie ze sceny. Zagrali raz razem w Piwnicy pod Harendą, zagrali jeszcze razem we Trzech w 1999 roku z Gintrowskim, właśnie stąd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 Oczywiście na wygnaniu w kraju, w grobie, w dół, na boki, wzwyż, ku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo? To jest koncert zagrany w grudniu 96 istotne jest jeszcze to, że Jacek w lipcu 95 roku wraz z rodziną wyemigrował do Australii z takim zamysłem, że już nie będzie koncertował że będzie pisał, będzie żył z pisania i będzie w Australii spokojnie sobie żył. I rzeczywiście udało mu się w, od właśnie tego lata 95 roku, tego naszego europejskiego lata do jesieni 96, tam rok z kawałkiem prze, był w tej Australii i no w końcu jakby no Jacek musiał śpiewać, wylewało się to z niego. Nie wytrzymał, nie tak? Wytrzymał. To założenie <śmiech> okazało się być założeniem błędnym. Tak. W związku z czym przyjechał w 1996 roku, żeby nagrać płytę Pochwała Otrostwa, bo w ogóle program Pochwała Otrostwa napisał jeszcze w lutym 1995, ale nagrał go dopiero właśnie w 1996 roku i rasa koncertowa z programem Pochwała Otrostwa się odbyła, ale między innymi właśnie ten koncert na dwudziestolecie, no bo Jacek zaczynał, jak mówi na płycie live, w sali wizowiskowej Rywiera, zaczynałem swoją nieszczęsną Karierę publiczną w 1976 roku na jarmarku piosenki. Dlatego w 1996 minęło 20 lat i stąd koncert na 20-lecie. Na którym Jacek gras przekrój swoich mhm. utworów z tych właśnie 20 lat. Osiągnęliśmy dojrzałość. Zajmujemy stanowiska Co się zżarło i wychlało Na zmęczonych puchnie pyskach Coś my pozapominali Zostawiło w oczach pustkę Żar zwycięstwa nas wypalił Jak karabinową łuskę Jak karabinową łuskę Rysiek wreszcie umył ręce Dotąd czarne podrukarni, drukarni Procesuje się za wzięcie ona główek Solidarni, Julek grać, nie umiał w piłkę, zwali go, pryszcza taktyki ujawnił żyłkę, w otoczeniu prezydenta, w otoczeniu prezydenta kopnął źle, wszedł do rezerwy, ale nawet z ławki kopie, nie zawiodą julka nerwy w zjednoczonej Europie. Hela żyje nawet nieźle, co rok jeździ do Nepalu Przekazuje, co przewiezie, przetrwa z tego, co odpalą Przetrwa z tego, co odpalą Lena wyszła nieszczęśliwie, za bezwzględne, beztalencie Co się dziesięć lat nią żywi, Lena urok ma i wzięcie z dzich uczciwie robi pieniądz, więc nerwice ma i wrzody ale mu zazdrości henio, niezadbany zły i głodny, niezadbany zły i głodny. Za wzór robił henio, odrzucania trefnych ofert, Znał Paskala i Montenia, etyki był filozofem, Z tej zazdrości i z tej złości znów dziś robi zawyrocznie. Etykę mu cel uprościł Zniszczy z dzicha zanim spocznie Zniszczy z dzicha zanim spocznie W sumie przyszłościowy rocznik W wiek dwudziesty pierwszy wchodzi Dzieci marca, grudnia, stoczni Chrzestni bólów przy porodzie Kajam się za wstyd i gorycz Za niewyważenie racji Więc ze skruchą i pokorą Uzupełniam obserwacje Uzupełniam obserwacje Irka z Jurkiem gdzieś ugrzęźli na wsi Krytej eternitem Pewnie się nie odnaleźli w Trzeciej rzeczy pospolitej Zbyszek, Romek, Anka, Paweł Są tak prawi, że aż są I czym żyją, nie wiem nawet więc i nie ma o czym pisać, więc i nie ma o czym pisać. To jeden z najdłuższych koncertów Jacka, jakie w ogóle istnieją. I też jest pomieszczony tutaj bez żadnych cięć, z tymi wszystkimi długimi oklaskami i ze wszystkimi zapowiedziami, bo te zapowiedzi, myślę, w dużej mierze budują... I jakość i nastrój. Dość ciekawy wątek poruszyłaś, wątek zapowiedzi. Otóż wiele osób tak uważa jak ty, zresztą ja również, że zapowiedzi są bardzo wartościowe, że ciekawe, że dobre, natomiast Jacek ich troszkę unikał, dlatego, że wiedział, że na tak przed w Warszawie ludzie przychodzą wiele razy na ten sam koncert że takich wariatów jak ja, może nie ma, który jeździłem po kraju i byłem na ponad stu koncertach Jacka, no ale jednak jest trochę ludzi, którzy przychodzą częściej niż raz, na każdą rzecz i wtedy jakby nie chciał się powtarzać, nie chciał, żeby to było tak, że mówić tę samą rzecz drugi raz. I źle się czuł z taką świadomością, że na sali są ludzie, którzy tej samej gadki, jak to Jacek czasem mówił, pewnie już słyszeliście tę gadkę, że słyszą drugi raz, więc dlatego na przykład jak dawał koncerty w mniejszych miastach, w których one się rzadko odbywały, a jeśli nawet nie, nie raz to, to nigdy dwa razy z tym samym, więc wtedy te zapowiedzi były rozbudowane, bardzo ciekawe często, a w Warszawie Jacek jeszcze jak nowy program grał, to tak, natomiast na tych koncertach złożonych z Evergreenów y, tych zapowiedzi raczej nie było. Tutaj akurat są, dlatego, że to są piosenki różne, stare, więc wspomina Jacek, jak one powstawały, natomiast ogólnie rzecz biorąc, z tymi zapowiedziami jest różnie. Już w lutym 82 roku pojawiły się głosy zarówno w Polsce, jak i na emigracji, że do stanu wojennego należy podchodzić pozytywnie. Jak się teraz okazuje, głosy te należały do większości narodu, bo badania wskazują statystyczne na to, że większość narodu popiera stan wojenny. Dla nas na emigracji był to oczywiście szok, ale jako twórca wyczulony na to, co wisi w powietrzu, co się mówi, postanowiłem się przyłączyć do tych opinii i napisać balladę pozytywną. Położymy płasko uszy, pysk na kłódkę, ogon w ruch Skowyt niech się tłucze w duszy, karza niech napełnia brzuch Przecież tylko o to chodzi, żeby hołdów było dość Ta dłoń skarci, co nagrodzi jeden kształt na kij i kość Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja buda da Buda moja, buda moja, buda moja, buda ma Nikt mi nigdy tego nie da, co mi moja buda da Buda moja, buda moja, buda, moja, buda ma Zapomnimy dawne razy Wyliżemy gorycz z blizn Gesty starczą za rozkazy A za gesty starczy gwist. Jeśli kochasz swoją budę To pokochaj łańcuch swój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 Bo potopił ci szczenięta Słuch i węch odwierzę nim Przyjdzie święta Choć przeklęta pieska Śmierć po życiu psim Nikt mi nigdy tego nie da Co mi moja buda da Buda moja, buda moja, buda ma Nikt mi nigdy tego nie da co mi moja buda da Buda moja, buda moja, buda, moja, buda ma Gdy zapomnisz już Żeś w pola jął pod płotem tunel ryć. Wtedy, ile tylko wola, będziesz wyć mógł wyć i wyć. nikt nigdy, nigdy tego nie da co mi moja buda da buda moja buda moja buda moja buda ma nic nigdy, nigdy tego nie da co mi moja buda da buda moja buda moja buda moja buda Jeśli chodzi o to, czy bez cięć, to wydanie koncertu bez cięć to znaczy, że każda sekunda wszystko jest zawarte. Tak się nie wydaje, to praktycznie jest niemożliwe, bo no, bo wiadomo, strojenia gitary są, jakieś odkaszlnięcia, jakieś dłuższe przerwy czasami, więc zwykle ten realizator, który przygotowuje już płytę do wydania, coś tam utnie i nawet jeżeli są wszystkie brawa, bo tak jak brawa są ściszone, prawda, to jest tak niemiło. Nie, no to tak, Jacek nie jest tak za zwyczaj wydawany i całe szczęście. Wybrzmiewają, te, wybrzmiewają brawa. te brawa. Natomiast oczywiście jakieś tam niepotrzebne zupełnie przerwy są czasami usunięte. Natomiast takim właśnie jedynym koncertem, który udało mi się doprowadzić do tego, że jest wydany bez cień, ze wszystkimi strojeniami gitar, ze wszystkimi odkaszlnięciami, ze wszystkimi brawami, ze wszystkimi naturalnymi przerwami, to jest właśnie ta wojna postu z karnawałem z rywiery, która w tym boksie jest zawarta. Nie, no ale koncert oczywiście na dwudziestolecie Też jest taki pełny I na koniec pierwszej części Utwór pod tytułem Niech Krowią niech szafuje Kto krew ma na zbyciu Krzyk niech podnosi Kto zapomniał mowy zniszczenie niech żąda Kto w sobie ma nicość Niech głową w mur bije Komu nie żal głowy, forsą niech szasta, kto się w forsie tarza, obietnicami, kto słowo ma za nic. Klątwy niech ciska, kto nie czci ołtarza, niech bluźni, kto żadnych nie uznaje granic. Klątwy niech ciska, kto nie czci ołtarza, niech bluźni to żadnych nie uznaje granic. A ty siej, a nuż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj, a ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera,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 Kto mężny głupotą Niech pytań nie stawia Kto czuje się świętym Wyroki niech miota Kto schlebia miernotą Łzami niech kłamie Kto się współczuć wstydzi Śmiechem niech szydzi Kto nie zaznał skruchy Worszak niech wierzy Kto nie wie gdzie idzie Orkiestr niech słucha kto na głos jest głuchy W orszak niech wierzy, kto nie wie, gdzie idzie Orkiestr niech słucha, kto na głos jest głuchy A ty siej, a nuż coś wyrośnie A ty to, co wyrośnie, zbieraj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 Niech nienawidzi, kto nie umie sławić. Niech łże, kto w pychy uwierzył bezkarność. Świat niech opluwa, kogo gorycz dławi. Życie niech trwoni, kto je ma za marność. Niech się nie zdziwi, kto wciąż zbawców słucha, że będzie rabem kolejnych cezarów. Którzy okręcą kikut jego ducha W postokroć stokroć sprane bandarze sztandarów Którzy okręcą kikut jego ducha W postokroć stokroć sprane bandarze sztandarów A ty siej, a już coś wyrośnie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 a ty szanuj to, co umiera I pamiętaj, że dana ci pamięć Nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie Ogólnie ten koncert jest bardzo piękny, dlatego że Jacek jest tam taki spokojny, refleksyjny, gra bardzo rozległy repertuar z różnych lat swojej twórczości. Natomiast takim utworem, który ja uwielbiam z tego koncertu, chyba najbardziej lubię, to jest Bob Dylan. Piosenka napisana po występie Boba Dylana na koncercie Live 8 w 80. latach, będąca takim pastiszem z jego twórczości, to była taka piosenka, troszkę, prawda, satyryczna, ale ona z czasem stała się dla Jacka taką też autobiograficzną, troszkę tak jak Ewitafium dla Włodzimierza Wysockiego, napisane pięć miesięcy po śmierci Wysockiego w Hołdzie Wysockiemu, ale z czasem ten ładunek autobiograficzny emocji w tej piosence był coraz większy i kiedy Jacek już w dziewięćdziesiątych latach śpiewał, przecież wrócę, nim zacznie się dzień, to już było trochę tak o nim. I tak samo właśnie było z Bobem Dylanem, bo Bob Dylan był jednym z mistrzów Jacka Kaczmarskiego i piosenka Została napisana właśnie przez takiego no, wielbiciela, który troszeczkę zawiedziony był tym, jak Bob Dylan się zaprezentował wtedy, w 80. latach. I bardzo pięknie ja, tak, wykonuję tę piosenkę na tym koncercie na dwudziestolecie. No, fenomenalnie, a jeszcze w dodatku publiczność klaszcząc w trakcie wykonań podkreśla. Tę przewrotność, którą Jacek zawarł w tekście. No fenomenalne wykonanie. Absolutnie najlepsze wykonanie Boba Dylana, jakie w ogóle ja znam. za I horyzont z nas drwi płytka pala, fałszywie się mieni A prawdziwy jest rejs Do nieznanych ci miejsc Kiedy płyniesz na przekór przestrzeni I na tej z wielu dróg Po co ci para nóg? I tak dotrzesz na pewno do końca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 Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam Z nimi żadnej nie przejedziesz granicy Zlekceważą twój głos, którym wróżysz im los Od jakiego ich nic nie wyzwoli Bo zabije ich las, rąk co klaszu na czas w marszary tym, co śmierć niosąc nie boli, bo zabije ich las rąk zaklaszczą na czas. W marszary tym co śmierć niosąc nie boli. Baciech piją i żrą, twoją żywią się kryją i ciąglują słowami twych pieśni. Lecz nic nie śnim się, a najlepiej wiesz, że Nie istnieje wszak to, co się nie śni By przy śmierci Twej być, płakać, śmiać i drwić To jedyny cel Twojej korty. Oddaj komuś rząd dusz i na własny szlak róż tam, gdzie żadne nie zdarzą się ordy. Mówić będą, że i ale wyjdą na brzeg I zdradzieckie ci lampy zapalą Ale ty, patrząc dal, płynąć będziesz wśród fal Masz sam wreszcie, staniesz się falą Mówić będą, że śmiech, ale wejdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się fal. No i to jeszcze nie był koniec koncertu Do końcówki wrócimy za moment Ale chciałbym przedstawić Państwu jeszcze Jedną nową piosenkę Do tekstu Jacka Kaczmarskiego Do którego Jacek muzyki nie napisał To zapowiedź nowej płyty Czernil A... A... A... A... A... A... śni Bo obólu, bólu Co ma być jej Bo ból jest uczuć król Pij śni o niczym, że szmalu brak, śpi, bo i tak w życiu, nie zawsze tak. Jest Bóg i chwała Mu, jak Ci Ewo zazdroszczę. Snu, cóż z naszych słusznych roszczeń, jest Bóg i chwała Mu. 11 kwietnia minie 11. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, a 11 kwietnia ukaże się płyta Andrzeja Dębowskiego i Mateusza Nagórskiego, którzy napisali muzykę do nieumuzycznionych wierszy Jacka Kaczmarskiego. A koncert z okazji 20-lecia Jacka Kaczmarskiego zakończył się tak. Nie bardzo jeszcze bisować po Epitofinii dla Wysockiego, więc na deser wam zaśpiewam, ponieważ jest bliżej święta czy kolendy. Lampka oliwna ciemnym płomieniem ćmi. Witają pana cienie na ścianach z cieni i światła my. Kropla nadziei rzęsy nam klei, źrenic roziskrza blask, w mrocznej stajęce złożone ręce nieśmiało proszą. A w kąciku zawiniątko, to bołek na duszę. Już zbawiciel chodzi dzieciątko, buzia i paluszek. Skoro za nas ma umierać, na krzyżu rozpięte, skromnie podziękujmy teraz życiu, co jest święte. Matka szczęśliwa Stópki obmywa Na najtrudniejszą z dróg Zanim w rozpaczy przyjdzie Zobaczyć krew Z przebijanych nóg Ciałko spłukane Wyciera sianem W słodkim zapachu on. Zanim na wzgórzu w kwarze i kurzu Przytkną gwoździe do rąk błyszczą oczka pełne życia I gębusia grucha Choć dzieciątko już zbawiciel Siła i otucha Skoro ma umierać za nas i go męka czeka W niemowlęciu czcimy Pana, Boga i człowieka W niemowlęciu czcimy Pana, Boga i człowieka Odmiennych mową, wiarą, obyczajem, na jednej drodze złączyły rozstaje. W świetle tych gwiazd, co wędrowcom się jarzą, mogliśmy własnym przyglądać się twarzom, patrzeć na stopy, dłonie i kostury i dusze w workach z żywej ludzkiej skóry. Przy nocnych ogniach. Poczywał pochód, tam poznawaliśmy siebie po trochu Dziwny to widok był w błyskach płomieni Tacy niepełni, tacy zniekształceni Rysy słabości w grymasach siłaczy Maski uciechy na skurczach rozpaczy W źrenicach czujność od zmierzchu do świtu na podorędziu broń kłamstwa i sprytu. Do tego sznury, sztylety i pałki. Lękliwe groźby, naiwne przechałki, Krew, któż wie czyja, przyschnięta do dłoni. Nogi w ucieczce skłonne i pogoni. Dusze jak zbite psy na wątłej smyczy. Wywar wściekłości, krzywdy i goryczy. Ale wraz z brzaskiem dalej szliśmy razem, Niewysłowionym budzeni nakazem. Silniejsi nawet słabszych podpierali, By wszyscy doszli, gdzie dojść zamierzali. To trwało i zwątpiło wielu, aleśmy wreszcie dotarli do celu. Czekał nas widok najzwyklejszy w świecie, stajenka, żłobek, ojciec, matka, dziecię. Cud w tym był tylko, że na widok onych każdy się poczuł. Nie do w tym, że odchodził przejęty tęsknotą. I tylko o to chodziło tylko o. Ilu się śmieje, ilu nas wędnie, tylu rozkwita, ilu się żegna, tylu się wita. Ilu nas w ciszy, tylu w kolędzie, ilu nas żyje, tylu nie będzie. Ilu nas mężnych. Tylu się trwoży, ilu się pyszni, tylu się korzy, ilu się plami, tylu oczyszcza, ilu się tworzy, tylu wyniszcza, Ilu nas w ciszy, tylu w kolędzie, ilu nas żyje, tylu nie będzie. Ilu nas jadło, tylu zgłodniało Ilu nas padło, tylu powstało Ilu nas śniło, tylu złudzonych, Ilu się wzbiło, tylu strąconych Ilu nas w ciszy, tylu w kolędzie Ilu nas żyje, tylu nie będzie Ilu nas w cnocie, tylu w podłości, Ilu nas w blasku, tylu w ciemności, Ilu w przepychu, tylu w łachmanach, I wszyscy przyszli powitać Pana. Każdy był kiedyś dzieckiem w kołysce, Zmiłuj się nad nami, Jezu Chryste. Ilu nas w ciszy, tylu w kolędzie, Ilu nas żyje, tylu niebe.